Minęła szesnasta. Dwojka jesteś na miejscu Joel Frederickson. I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta. Zapraszam. Tradycja obchodów tego krakowskiego święta sięga średniowiecza. Przy kopcu Krakusa odbywa się dziś święto rękawki. Na potrzeby obchodów wokół wzniesienia powstała średniowieczna osada stworzona przez kilkadziesiąt grup rekonstrukcyjnych. Rozgrywane są tradycyjne zawody dla wojów, prezentowane jest dawne rzemiosło, nie brak też stoisk ze średniowieczną kuchnią. Norbert Tkacz, drużyna wojewódzka Wiślańskich Krak. To najstarsze święto wywodzące się gdzieś zapewne z okresu wczesnego średniowiecza, jeszcze przed chrześcijańskie. Najstarsze w Małopolsce, chyba w Polsce również, a może nawet jedno z najstarszych w Europie, które non stop, non stop było kontynuowane. Małgorzata Bliskowska, Kuchnia Rycerska. My tutaj dzisiaj robimy rekonstrukcję kuchni średniowiecznej. Robimy kutasiki, placuszki puri. Mamy kwas chlebowy, mamy przetwory, mamy nawet tutaj zupę średniowieczną. Bardzo ekskluzywną ze Śledzia i Soczewicy. Tak przyjąć historię, tak przyjąć pewnego rodzaju nawet daty, które jak wiadomo są dla niektórych ciężkie do zapamiętania, jak tutaj, no to w szkole to tego na pewno nie poczujemy. Rękawka nawiązuje do pogańskich zwyczajów związanych z przesileniem wiosennym. Nazwa święta związana jest z legendą o kopcu Krakusa. Wzniesienie po śmierci legendarnego króla miało zostać usypane przez mieszkańców, którzy ziemię nosili w rękawach. W ramach wydarzenia rozpoczyna się właśnie Wielka Bitwa Wojów. Po niej o 17.15 zaplanowano słowiański mit o stworzeniu świata, a na zakończenie koncert zespołu Żmi. W Warszawie odbędzie się specjalny koncert w ramach podwójnego jubileuszu Jerzego Maksymiuka. Z okazji 90. urodzin i 70-lecia pracy artystycznej wybitnego dyrygenta, pianisty i kompozytora w Filharmonii Narodowej wystąpi w czwartek Orkiestra i Chór Filharmonii oraz Sinfonia Warsowia, mówi jej dyrektor Janusz Marynowski. Dokładnie w dniu urodzin, by to uhonorować w najwyższym stopniu, Symfonia Warsowa zagra koncert Filharmonii Narodowej. Nie będzie to normalny koncert, ponieważ Sinfonia Wasowie zagra jeden utwór, Filharmonia Narodowa zagra drugi utwór, a później zagramy wspólnie utwór. Czyli dwie orkiestry się połączą, by zagrać dla majestu Maksymiuka. Myślę, że to będzie wzruszające absolutnie wydarzenie. Sam Jerzy Maksymiuk zadryguje. Na podium dyrygenckim obok Jerzego Maksymiuka staną także Bartosz Michałowski i Krzysztof Urbański. W programie znalazły się m.in. ognisty ptak Igora Strawińskiego, pierwsza symfonia E. Jana Sibeliusa czy Exodus Wojciecha Kilara. Jutro w sali kameralnej filharmonii odbędzie się także projekcja filmu Maksymiuk koncert na dwoje w reżyserii Tomasza Drozdowicza. W pierwszych wiekach naszej ery na Mazowszu intensywnie produkowano ozdoby z bursztynu. Archeolodzy odkryli tu aż 10 starożytnych pracowni bursztyniarskich w pięciu osadach. W niektórych z, z nich pozostało nawet 20 tysięcy fragmentów bursztynu, paciorków i zawieszek. Bursztyn dzięki lekkości i łatwości obróbki stał się jednym z najważniejszych surowców ozdobnych w Europie. Odkrycia archeologów pokazują, że Mazowsze w staro było jednym z najważniejszych centrum rzemiosła bursztyniarskiego w Europie, a życie codzienne ówczesnych mieszkańców było ściśle związane z handlem i rzemiosłem. Reżyser teatralny i dramaturg Piotr Pacześniak został wybrany do programu Works, platformy niemieckiego teatru Berliner Ensemble dla młodych reżyserów. Od listopada Polak będzie tam artystą-rezydentem. Żury programu Works, finansowanego prywatnie przez małżeństwo Nikolausa i Marina Henselów, wybrało spośród 170 międzynarodowych zgłoszeń dwóch reżyserów. Polak Piotr Pacześniak oraz Niemiec Louis August Kraven przygotują w przyszłym sezonie na scenie i z pełnym wsparciem Teatru Berlina Ensemble po dwa przedstawienia. Pierwszy projekt urodzonego w 1999 roku Polaka, Vania Crazy, dotyczy pytania, co tak naprawdę znaczy być Europejczykiem. Drugi, pod tytułem Lillehammer Affair, ma być spektaklem dokumentalnym rekonstruującym wydarzenia z 1973 roku wokół morderstwa Ahmeda Bouhikiego. Projekt Luisa Kravena dotyczy prekaryzacji wykształconej klasy średniej i jej odbicia na życie i proces twórczy. Dając pewne ramy finansowe, program rezydencji artystycznej Berlina Ensemble ma zapewnić młodym artystom bezpieczną przestrzeń do eksperymentów na początku ich kariery. Piotr Pacześniak rozpocznie swoją pracę w Berlinie w listopadzie. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht. I to już wszystko w tym serwisie. Po szczegółu informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka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 Panie sułku z całych sił! Pan sułek i pani Eliza wracają i są już dostępni w wybranych serwisach streamingowych. Możesz ich mieć na jedno kliknięcie, Powtórka z rozrywki teraz także w cyfrze. Poleca polskie radio.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 oraz partner wydarzenia, Miasto Stołeczne Warszawa, patronem gali Fryderyki jest program drugi Polskiego Radia. Reklana. Program drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie we wtorek, chociaż można mieć wrażenie, że to jednak jest poniedziałek. Dziś 7 dzień kwietnia, 97 dzień roku. Słońce w znaku barana zajdzie 21 minut po godzinie 19, a życzeń imieninowych mogą spodziewać się dziś Herman, Donat, Maria, Józef i Krystian. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Michał Jakubik, Monika Kopcik, Elżbieta Szymkowska i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko i zapraszamy serdecznie do godziny 18. A dziś w audycji pojawi się kilka wątków teatralnych. Pierwszy z nich dotyczy twórczości gigantów szukaliśmy takich tekstów, które mają punkty styczne, na przykład temat kamienia, temat duszy. Chodzi, dodajmy o twórczość Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Do Lublina zabierzemy Państwa za kilka minut. Później zajrzymy do książki, w której zawarta jest korespondencja Romany Willer do męża Aleksandra. Ta książka ukazała się całkiem niedawno. Książka pod tytułem Z getta z ukrycia, z nadzieją. Listy Romany Willer do męża Aleksandra Willera. To jest Poruszająca opowieść o codzienności w piekle właściwie. Tak można chyba to ująć najkrócej. O losach listów, ale też o pracy nad książką porozmawiamy z jej redaktorkami. Martyną Grąską, rejak kierowniczką działu naukowo-badawczego Muzeum Getta Warszawskiego, historyczką i judaistką oraz Anną Romaniuk, kierowniczką zakładu rękopisów Biblioteki Narodowej, historyczką i krytyczką literatury. To spotkanie dziś o godzinie 16.30. Ponadto zaprosimy Państwa do poznania na wystawę AI, algorytmy iluzji. Pierwsze pytanie, które tutaj się pojawia, czy ufasz AI? To jest kluczowe pytanie, to jest pytanie, z którym musimy się chyba zmagać coraz częściej. Wrócimy do tej kwestii, wrócimy do tego pytania przed godziną 17. Po godzinie 17 naszym gościem będzie dr Oga Śmiechowicz, kierowniczka Katedry Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którą porozmawiamy m.in. o tym, dlaczego współczesny teatr wraca do dramatu starożytnego. Ponadto to kolejny wątek teatralny Dominik Gac. Zrecenzuje dziś spektakl Mężczyźni. Objaśniają mi Świat. To kolejna premiera w Teatrze Narodowym. To wszystko i więcej do 18.00. Trzecia część kwintetu fortepianowego Szymona Laksa to produkcja Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. 13 minut po godzinie 16. Dziś na początek teatr. W Teatrze Wschodnim w Lublinie w repertuarze znajduje się przedstawienie Koleje Losu w reżyserii Łukasza Lewandowskiego. W spektaklu wykorzystano twórczość Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Występują oczywiście w spektaklu, nie w twórczości Paulina Prokopiuk i Daniel Salman. Przewodnim motywem jest podróż i relacja też między nimi. To znaczy, że szukaliśmy takich tekstów, które mają punkty styczne. Na przykład temat kamienia, temat duszy. To są rzeczy, o których zarówno Szymborska, jak i Herbert pisali. I jest to rodzaj, może przez nas jakoś skonfabulowanego, ale jednak rodzaj dialogu między nimi. Czyli jest fabuła. Wsiadamy razem z tak. wami do, do pociągu. Czemu do pociągu? To był motyw podróży tak naprawdę. To jest pierwszy punkt, w którym różnią się Szymborska od Herberta, bo Szymborska mówi, w podróży najważniejszy jest bilet powrotny, a Herbert mówi, podróż powin... musi być długa. musi być długa. Więc stąd też w odniesieniu do mijającego czasu ale też z takich przyczyn, że chcieliśmy w ogóle nawiązać po pierwsze do podróży koleją, bo tamten czas jest zawieszony w jakiś sposób. Tak samo te listy odchodzą troszeczkę do przeszłości, nie są już teraz takim no, znanym sposobem komunikowania się. Rzadko teraz piszemy do siebie listy. Spektakl mógł pójść w bardzo różne strony, bo punktem wyjścia było tylko to, że opowiadamy o relacji Herberta i Szymborskiej i posługujemy się ich poezją. Ale jak szukaliśmy, jak tworzyliśmy scenariusz, to znaczy autorem scenariusza ostatecznie jest Łukasz Lewandowski, ale no to było tak, że myśmy najpierw czytali bardzo dużo ja o Herbercie, Paulina Oszymborskiej. Notowaliśmy sobie też różne fragmenty z ich biografii, ale uznaliśmy w którymś momencie razem z Łukaszem, że zawrzeć wszystkiego się nie da, więc trzeba jednak postawić na coś, co jest najistotniejsze w tym wszystkim. I wyszło nam na to, że tak naprawdę poezja jest chyba najważniejszą rzeczą. Ich punkt widzenia, jakby ich sposób porozumiewania się słowem, ich sposób postrzegania świata, dostrzegania rzeczy, które są niedostępne często dla zwykłego zjadacza chleba, nazwijmy to tak. Chcieliśmy połączyć ten rodzaj przyziemności, czyli na przykład właśnie ten pociąg, który w Polsce jest już bardzo prozaiczną maszyną, z tym poetyckim patrzeniem na świat. Bo zastanawialiśmy się też, na ile poezja przemówi do dzisiejszego odbiorcy i wydaje mi się, że odkryciem tego projektu, tego spektaklu jest to, że jest jakieś porozumienie, pomost, właśnie wycinkowość też, że nie trzeba znać całej historii, całej opowieści, biografii, wielkiej noblistki, wielkiego poety, tylko, że to tu i teraz usłyszane słowo, czasem jeden wers, jedna linii, Jeden obraz, jedna metafora jest tym, co pobudza widza w danym momencie i to wydaje mi się jest największą wartością tego spektaklu, zarówno dla młodzieży, która też jest tym bardzo poruszona i obserwujemy to podczas spektaklu, czujemy czasem niektóre utwory wywołują taką... Taką skupioną ciszę, inne jakieś poruszenie, więc to, to czuć ten odbiór? No też jest ważna, chyba, rzecz, którą Łukasz Lewandowski przy tych spotkaniach z młodzieżą ładnie podkreśla, że to byli ludzie, którzy się bardzo różnili, tak naprawdę, poglądami na świat, i politycznymi, i tymi takimi życiowymi. Różnili się bardzo między sobą, ale bardzo pięknie potrafili się sobą interesować, szanować wzajemnie, być siebie ciekawymi i kochać, e, Tak, to mimo, mimo, mimo różnic, że to może jest jakaś taka najcenniejsza nauka, jaką możemy dać przez ten spektakl. Jak to jest z tym naszym czytaniem wielkich poetów, wielkiej poezji? Jak jest z waszym czytaniem? Taki satysfakcjonujący moment tej pracy z tekstem dla mnie jest wtedy, kiedy on już jest mi tak bliski, że ja go w ogóle nie muszę szukać. Te słowa się układają, jest tak lekko te słowa się pojawiają w mojej rzeczywistości, czyli coś tam się wydarzy w moim życiu i przychodzi mi jakiś komentarz z utworu na przykład Szymborskiej. Ja uważam, że to jest piękne, że możemy próbować, próbować, próbować, powtarzać, powtarzać i pogłębiać tą swoją relację z tekstami. Rozumiecie coraz bardziej, rozumiecie inaczej oczywiście za każdym razem, a szczególnie tutaj, kiedy te ramy interpretacyjne nie są tak ścisłe jak w utworze dramatycznym na przykład, chociaż no tam też wydarza się dużo zawsze relacji, ale tutaj możemy sobie pozwolić na odkrywanie tych wierszy za każdym razem w pewien sposób na nowo. Może przez to, że właśnie jesteśmy już daleko po szkole i już nikt nam nie wtłacza pewnej linii interpretowania, to mogliśmy sobie to potraktować trochę inaczej. Te teksty Herberta, ja nie wiem, czy panie Poloniskie by się zgodziły z na przykład moją interpretacją podróży, tę pierwszą, gdzie jest mówione, że wtedy ojczyzna wyda ci się mała, kołyska łódka przywiązana do gałęzi włosem matki czy to w takiej klasycznej interpretacji jest tym, jak ja to sobie interpretuję. Natomiast wiem, że jest bardzo duża odpowiedzialność też, że się bierzemy za tych poetów. Wiadomo, że to jest skazane w jakimś tam sposób na mierzenie się z oczekiwaniami ludzi. Nawet przyszedł taki pan i powiedział na, na którymś ze spektakli, dlaczego nie pokazaliśmy Szymborskiej jako oportunistki, a Herberta jako bohatera. No właśnie, nie o tym chcieliśmy robić spektakl. A gdyby chcieli Państwo wybrać się na koleje losu do Teatru Wschodniego w Lublinie, najbliższa szansa w niedzielę o godzinie 19. Z Pauliną Prokopiu i Danielem Salmanem rozmawiała Grażyna Lutosławska. Muzyka Antonina Dworzaka, Legendy, część szósta. Słuchaliśmy orkiestry radia WDR, którą prowadził Christian. Macellaro. 24 minuty po godzinie 16, a my sięgamy czy wracamy do płyty z muzyką Henryka Wieniawskiego. To jest krążek, na którym znalazło się osiem kompozycji na skrzypce i fortepian z najróżniejszych okresów twórczości genialnego skrzypka i kompozytora. To muzyka po raz pierwszy zarejestrowana na instrumentach z epoki. Tego nagrania podjęli się Piotr Pawlak, znakomity pianista i z znakomity skrzypek. Zanim jednak zarejestrowali tę muzykę, przeprowadzili swego rodzaju śledztwo muzyczne dotyczące i samych instrumentów, a także technik wykonawczych. Tak, no wibracja to jest oczywiście w przypadku wykonawców historycznych, bo, bo tak chciałbym nas pojmować, Piotrka i mnie, to chyba najbardziej emocjonujący element. Wieniawski prawdopodobnie jest jednym z pierwszych skrzypków, który używał tak zwanej wibracji na taką skalę, do jakiej moglibyśmy to przyrównać współcześnie, choć chyba też nie do końca. Propagatorem tego dźwięku wibrowanego, nasyconego Wibracją był już jego profesor Lambert Massa w konserwatorium paryskim, ale to wciąż nie był ten efekt tak zwanej wibracji permanentnej, którą skrzypkowie stosują współcześnie, bo to dopiero czasy Fritza Kreislera. Zresztą tutaj też warto zaznaczyć, że to właśnie komentarz Fritza Kreislera, który za zachował się w, w źródłach pisanych, e, mówi o tym, że Wieniawski jest pierwszym ze skrzypków, który tak intensywnie wibracje stosuje. Tutaj ważny jest też komentarz, skoro już schodzimy do pracy, no właśnie, detektywistycznej. Warto zaznaczyć, że w wydawanych materiałach Wieniawskiego, nie tylko w tych rękopiśmienniczych, ale nawet w tych drukowanych pierwodrukach, możemy często znaleźć tą indykację, to oznaczenie, gdzie należy wibrować, czyli pewnie te miejsca, w których szczególnie Wieniawski życzył sobie zintensyfikowania, wibrato, dźwięku jeszcze bardziej emocjonującego. Mnóstwo pytań, nie na wszystkie można odpowiedzieć jednoznacznie. Wibrował czy nie wibrował? Jak często, jak gęsto, w których momentach, jaki efekt chciał osiągnąć? To są kwestie, z którymi zmagali się Piotr Pawlak, pianista i Mikołaj Zgółka-Skrzypek, przystępując do pracy nad płytą Henryk Wieniawski, Chamber. Works. Mamy dziś dla Państwa egzemplarze tego właśnie wydawnictwa. Gdyby chcieli Państwo posłuchać jak brzmi muzyka Henryka Wieniawskiego, częściowo Henryka i Józefa Wieniawskich, zarejestrowana na instrumentach historycznych, proszę do nas napisać. Mamy dziś dla Państwa dwie tego rodzaju płyty. Wybieram dwojkę małpa polskieradio.pl Roberta z Mazurka opus 19. muzyka Henryka Wieniawskiego. Jeśli Państwo w tej twórczości gustują i chcieliby mieć płytę, Piotra Pawlaka i Mikołaja z proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę małpa PolskieRadio.pl jest 16.30. Goście dwójki. W studiu Martyna Grąska ryjak kierowniczka Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego, historyczka judaistka. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Anna Romaniuk, kierowniczka Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej, historyczka i krytyczka literacka. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o... Przejmującej książce, w której znalazła się korespondencja sprzed ponad 80 lat, korespondencja, która teraz dopiero ujrzała światło dzienne. Książka z getta, z ukrycia z nadzieją, zawiera listy Romany Wilner do męża Aleksandra. Czy można w najkrócej powiedzieć, że to są listy z piekła? Tak, myślę, że można tak powiedzieć. Romana Wilner wraz z rodziną znalazła się w getcie w 1941 roku. Wcześniej jej mąż Aleksander dosyć taką skomplikowaną dookolną drogą znalazł się w Sztokholmie. I cała wojna to jest okres ich rozstania i cała wojna to jest okres ich korespondencji. Przejmującej. Przejmującej miłosnej, romantycznej, strasznej. Oni za chwilę powiemy więcej, ale wróćmy do czasów przedwojennych. Jak układały się losy Romany i Aleksandra? To są ludzie urodzeni na przełomie wieków. Aleksander urodził się w 1895 roku, Roma w 1901. Oboje pochodzili z dobrze sytuowanych warszawskich, inteligenckich rodzin. Byli wykształceni. Prawdopodobnie, chociaż tego nie wiemy, na pewno poznali się w czasie swoich studiów uniwersyteckich na Uniwersytecie Warszawskim. W 1924 roku wzięli ślub. Urodził się im jedyny syn, Ryszard, niecałe dwa lata później. I tak funkcjonowali właśnie w takim kręgu inteligenckich rodzin warszawskich, otoczeni lekarzami, adwokatami, dobrze wykształconymi ludźmi. Tu są nawet zdjęcia z czasów studenckich, bodaj z indeksów, na których jeszcze wyglądają jak dzieci właściwie. Bardzo młodo, tak, ale no, też no. powiem szczerze, kiedy pracowałyśmy nad tą książką, kiedy udało się dotrzeć właśnie do aktów uniwersyteckich, to bardzo, bardzo się ucieszyłyśmy, po pierwsze, dlatego, że można było zobaczyć, jak oni wyglądali jako młodzi ludzie. Nie mamy też zdjęcia Aleksandra z okresu okupacji, więc to był też taki wizualny aspekt tego, Mogliśmy po prostu zobaczyć, z kim pracujemy i czyje listy, czy do kogo listy adresowane tak naprawdę czytamy. I ja miałam takie skojarzenie, kiedy zobaczyłam zdjęcie Romany Wilner, takie trochę upozowane, właśnie takie z epoki stylizowane, jakby pełni zrozumiałam, dlaczego mąż nazywał ją Romeczką i ona do tego wraca także w swojej okupacyjnej korespondencji. Chociaż przychodzi taki czas, kiedy Romeczką być przestaje. To są listy Romany do Aleksandra. Listów Aleksandra do Romany nie ma. One zniknęły razem z gettem? Prawdopodobnie przepadły razem z gettem, tak. Nie mamy żadnych świadectw, żadnych dowodów, że cokolwiek mogło przetrwać. Prawdopodobnie było tak, że też wyjście z getta, ta, ta, taka ucieczka z getta, precyzyjnie przygotowywana wcześniej Romy Wilner, no, jakby wymagała też pewnych poświęceń, czyli pozostawienia wszystkiego, co mogłoby budzić podejrzenia, albo było w jakiś sposób zbędne. E, zabrano, zabierano zazwyczaj tylko podstawowe, e, podstawowe rzeczy. I ta ucieczka przebiegała w bardzo dramatycznych mm -hmm. okolicznościach, bo tutaj trzeba wspomnieć, że działo się to w samym środku tak zwanej wielkiej akcji deportacyjnej, czyli serii e, transportów, wywózek Żydów warszawskich właśnie z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince. Roma, jej mama, brat, i jeszcze jeden z um, członków rodziny, Jurek Jehuda Glas. Oni uciekli z getta około 12 sierpnia 1942 roku, więc w samym epicentrum tych wydarzeń. Historia zna przypadki, kiedy ktoś przypadkiem gdzieś na coś się natyka, na przykład w piwnicy, w jakimś schowku albo na strychu, w jakimś zapomnianym pudle i okazuje się, że to są bezcenne dokumenty z przeszłości. Jak przetrwały te listy, jak przetrwała ta korespondencja? No oczywiście w taki sposób wyjątkowy. To znaczy z jednej strony mamy Romę, która pisze te listy z getta warszawskiego. Jej przyjaciółka, a wcześniej przedwojenna służąca w domu jej rodziny, wynosi te listy na aryjską stronę. Nakleja te znaczki z Hitlerem i, i wysyła na dosyć enigmatycznie adresowane adresy do Sztokholmu. I Aleksander przechował te. Aleksander, czyli mąż Romy, przechował te listy. Przechował e, kilka fotografii, które ona mu wysłała, aby zobaczył, jak ich syn dorasta, e, żeby zobaczył, e, że ona się trzyma i jest w formie. E, I po wojnie te listy Roma zabrała, bo musimy powiedzieć, historia okupacyjna, historia z getta, ale kończy się w pewien sposób happy endem, bo nasi spotykają bohaterowie się spotykają się w tym Sztokholmie. Ze Sztokholmu wyjeżdżają do Montrealu, a listy z nimi. E, potem Jurek Jehuda Glass, czyli drewny Romy, wyprasza u niej te listy. Właśnie ów uratowany przez nią z getta chłopiec wyprasza u niej te, u te listy. Ona dosyć niechętnie, dlatego, że była do nich przywiązana, ale darowuje listy Jurkowi. Po latach Jurek darowuje Aleksandrze Domańskiej, reżyserce, która robi film o domu przygrzybowskiej, gdzie się wszyscy w tym getcie mieścili. No i po latach Aleksandra i Jurek decydują przekazać te listy, decydują się przekazać te listy do Biblioteki Narodowej. I są trafiają w moje ręce. Ale też nie wszystko, co trafia do Biblioteki Narodowej, znajduje potem... Y formę książki. Jak to się stało, że te listy akurat, ta korespondencja y, ukazała się w formie książkowej. Przepięknie zresztą wydanej. Tak, to prawda i to wielka zasługa y, Muzeum Getta Warszawskiego i wspaniałej ekipy. Y, książka jest wydana w sposób, który przekroczył moje wyobrażenie i nadzieję. Y, y, natomiast rzeczywiście jest też tak, że od tego momentu, y, w którym listy znalazły się w Bibliotece Narodowej, y, czy właściwie nawet y, to był moment, który dał nam możliwość działania już jakby ofi oficjalnie. Natomiast y, historia tych listów i opowieść o Romie Wilner i o tej relacji z Aleksandrem, o tej całej historii, dotarła do mnie wcześniej. Ja ich treść poznałam wcześniej i wiedziałam, że to jest materiał unikatowy. Niezwykle prawdziwy emocjonalnie. Unikatowy może też dlatego, że niekoniecznie przybliża fakty historyczne, o czym powie za chwilę na pewno Martyna, natomiast przybliża pewną prawdę emocjonalną. Taką, jest taką wiwisekcją stanu kobiety e, kochającej swoją rodzinę, kochającą swojego męża, będące w rozstaniu i w sytuacji ekstremalnie trudnej. I to było niesamowite doświadczenie, czytać te listy. To jest opowieść, czy to są opowieści o koszmarnej codzienności, ale też o nadziei, o miłości właśnie. I mm, zastanawiam się, czy dlatego panie się zdecydowały na dołożenia kontekstu historycznego, dlatego że w tych opowieściach nie ma wielkich nazwisk, nie ma wielkich momentów, wielkich wydarzeń? No właśnie to jest historia codzienna. To jest historia konkretnej rodziny, która miała o tyle szczęście, że mogła przebywać ze sobą pod jednym w zasadzie dachem. Oczywiście tam są osoby z tego całego imaginarium, um, które występują w listach, które nie mieszkały przy Grzybowskiej, natomiast ci najważniejsi bohaterowie właśnie przebywają pod jednym dachem i to pomaga im funkcjonować. To jest dla nich taki może wentyl bezpieczeństwa, rodzaj wsparcia. Natomiast kiedy czyta się te listy, to rzeczywiście nie ma tam obrazów getta, które kojarzymy czy z innych źródeł, czy z archiwum Ringelbluma, z innych wspomnień, więc dlatego tutaj taka propozycja, żeby dołożyć komentarze, które obrazują to, co dzieje się właśnie poza pokojem Romy, poza kuchnią Romy, poza tym, tymi opowieściami snutymi przez jej najbliższych, bo rzeczywiście te listy to też jest taki trochę palimpsest. Tam poza tym, że Roma głównie pisze, pojawiają się dopiski właśnie osób, które przychodzą, które znały Aleksandra, znają go nadal, chcą go pozdrowić, przekazać mu jakieś inne informacje o członkach rodziny. Są też listy Ryszarda, syna Romy i Aleksandra. Więc z tego tworzy się taka zwarta opowieść, ale rzeczywiście trochę jakby wycięta z tego kontekstu okupacyjnego, z koszmarnie zatłoczonego getta, w którym jest brak prywatności, przeludnienie, głód, choroby. Tak? Tego nie mamy na tych kartach. E, I rzeczywiście, m, kiedy właśnie nawet przeglądałam listy z kwietnia 1941 roku i 1942 roku, przychodząc tutaj, przygotowując się na, do tej audycji, to Roma lakonicznie przemycała informacje o tym, że pojawiają się pierwsze oznaki wiosny, że coś się zmienia, że trochę oni mają lepszy nastrój przez to. Natomiast listy przede wszystkim koncentrują się na historii rodzinnych, na sprawach domowych, na tym właśnie, co dla nich było najważniejsze, a mniej na otoczeniu. Te listy są skupione na rodzinie właśnie, na rodzinnych sprawach, dlatego, że autorka próbuje się odseparować od rzeczywistości, czy dlatego, że ma też świadomość cenzury po prostu? Myślę, że z obu powodów, które wymieniłeś. Z jednej strony jest to oczywiście świadomość cenzury z tej cenzury okupanta. Z drugiej strony jest to cenzura wewnętrzna, bo też świadomość, że pisze się do osoby kochanej, która cały czas balansuje na granicy depresji, jakiegoś dramatu wewnętrznego z powodu tego, że nic nie może zrobić, nie może pomóc, nie może wrócić tak naprawdę, bo byłoby to bez sensu. Więc ona też oszczędza Aleksandrowi, to jest jej poświęcenie, oszczędza Aleksandrowi pewnych wiadomości, pewnych informacji. Bierze je na siebie. Bierze je na siebie, tak. Ona się z nimi codziennie konfrontuje w tej rzeczywistości getta. Ale jest też taki element, który... Jest taka scena w jednym z tych listów, kiedy Roma pisze, że jest już ciemno, wszyscy śpią, a ona przy ich dawnym kuchennym stole, na ich dawnym kuchennym stołku siedzi i pisze do niego list. I w tym momencie może przez chwilę być taką jego dawną romeczką, to znaczy może zdjąć z siebie te zbroje, które otrzymała codziennie i kazała jej przetrwać z dnia na dzień i dla rodziny, i dla niego, i dla siebie, najmniej dla siebie, jak sądzę. I ta romeczka jest też chroniona przez nią, w moim przekonaniu, bardzo głęboko we wnętrzu, właśnie po to, żeby, bo jest najcenniejsza, jest wspomnieniem tych wspaniałych, cudownych, dostatnich, kochanych lat przedwojennych. Ale być może brak tych opisów codzienności jest też dla niej taką formą ucieczki od, y, od tego, co najtak dostrzega na co dzień, czego jest świadkinią za każdym razem, kiedy opuszcza właśnie swój bezpieczny azel i przemieszcza się ulicą Grzybowską, która przecież nie miała dobrej renomy w getcie, pomimo, że była położona w tym tak zwanym małym getcie, czyli teoretycznie lepszej części, ale mimo wszystko, kiedy czytamy Ringelbluma, to widać, że przy tej ulicy nie tylko mieści się Judenrad, ale też liczne zakłady pogrzebowe, Um, są takie obrazy po prostu dosyć negatywne, um, zaprezentowane w źródłach, więc być może to dla niej też była jakaś forma odcinania się, odseparowywania hmm. od tej rzeczywistości i skupiania się przede wszystkim na nadziei. Na nadziei na każdy kolejny dzień, na przetrwanie każdego kolejnego tygodnia, miesiąca, wreszcie doczekania do końca okupacji i nadziei przede wszystkim na ponowne spotkanie, bo to z tych listów bardzo mocno wybrzmiewa. Czy na podstawie tego, co e Romana pisała do męża Aleksandra. Można wywnioskować, jak brzmiały mniej więcej jego odpowiedzi, albo jakie tematy on poruszał w listach do niej? Nieprecyzyjnie, ale oczywiście odczytujemy jego troskę, jego pytania o najbliższych, odczytujemy też pytania o sytuację, na pewno pytał o sytuację, pytania, na które ona nie mogła odpowiedzieć bardzo często. Z powodów, o których mówiłam. Z powodów cenzury właśnie. Ale też przede wszystkim ona ciągle go pyta, co u niego, więc domyślamy się, że musiał pisać coś o swoim życiu. Pisze o znajomych. Ona, co też jest dosyć, wydaje, wydaje się nawet trochę dziwne, że ona wysyła mu z tego getta jego ubrania przedwojenne do tego Sztokholmu, bo on tam też raz podejmuje pracę, raz, raz po prostu żyje z jakichś oszczędności, więc ona chce mu pomóc jeszcze. Więc te paczki idą w obie strony, to jest bardzo ciekawe, bo ona wysyła te pamiątki tego przedwojennego życia, które mają być dla niego użyteczne. Koszule wizytowe, prawda, spinki do mankietów, zegarek, obrączkę nawet w którymś momencie przez zaufane źródło. A z kolei on przysyła w paczkach towary rzadkie. I poszukiwane na czarnym rynku od sardynek przez jakieś witaminy, jakieś anshua. lekarstwa, anszuła mhm. właśnie. I z jednej strony oczywiście jest tam mowa o tym, że przysyła czekoladę w proszku dla syna, czy tam anszuła dla, dla teściowej. Ale z drugiej strony wiemy, że te materiały były też sprzedawane przez Rome, spieniężane. Natomiast tam się pojawiają... Na przykład. Tak, pojawiają się też takie fragmenty, z których można wnioskować, że Aleksander udzielał jakichś rad w kwestii wychowania syna, tak. które nierzadko były też przez Romę kwitowane w taki dosyć ironiczny sposób, pokazujące, że po prostu to są być może bardzo ładne i bardzo mądre e, zwroty, ale nie na okupacyjne Czysto czasy. Teoretyczne. Czysto teoretyczne. Mm. tak. Zresztą to też jest ciekawy wątek, bo rzeczywiście ten Rysio, który był małym dzieckiem, kiedy wojna się zaczynała, no staje się takim podrostkiem, takim właściwie nastolatkiem, dużym nastolatkiem już nawet. E, czyli Roma przeprowadza go przez ten okres, edukując, lecząc w którymś momencie. Okazuje się, że on ma e, e, raka, e, więc to jest kwestia organizacji lekarstw, e, diagnozy, operacji. Ona go prawie z tego wyprowadza. Jest już etap rekonwalescencji. No i w dosyć tajemniczy sposób, nieopisany w tych listach, nie mamy te, takiego listu, który by to opisywał, e, e, Rysio zostaje e, w łapance, e, aresztowany i wywieziony prawdopodobnie do Treblinki. Natomiast słowa, które on pisze kilkukrotnie, Rysia, zwrócę ci całego, A, tak. bardzo rezonują uh -huh. i one powracają do czytelnika z taką mocą, szczególnie wtedy, kiedy orientujemy się, że on już nie wróci, bo trafił właśnie do obozu zagłady w Treblince. I tu też są różne wersje, tak jak wspomniała pani Anna. Nie znamy, pewnie nie dojdziemy do tego, która z tych wersji jest prawdziwa, ale najprawdopodobniej um, Romana zostawiła go na pewien moment, wychodząc z getta, wyprowadzając swoją mamę i prawdopodobnie brata. I kiedy wróciła, jego już nie było. Więc też w takich dosyć dramatycznych okolicznościach, a ten chłopiec po prostu znika z ich Oka. A przez całą korespondencję przewija się jako kolekcjoner znaczków. Ojciec mu przysyła pewne znaczki. Widać, że to życie tego dziecka troską Romy i jej staraniem ma wyglądać możliwie jak najbliżej przedokupacyjnych Jako rani. taki klasyczny nastolatek, tak. który od czasu do czasu pisze do taty listy takie emocjonalne, a czasem wita go cześć stary. <głos> <głos> Więc <głos> widzimy, każdy, kto ma dzieci dostrzega po prostu pewien <głos> rys charakterologiczny właśnie nastoletniego Kresu. Pewien uniwersalizm w tych e, sformułowaniach jest. To dziś brzmi bardzo prosto. Napisać list, zaadresować, wysłać. Ale jak to wyglądało wtedy, w tamtych realiach, w getcie, w Warszawie? To zależy do czego kto miał dostęp. I no Roma na pewno była osobą um, lepiej sytuowaną. Na pewno należała do tego świata, um, powiedzmy, bardziej liternego getta warszawskiego. To też widzimy po częstotliwości wysyłania tych listów, bo czasami są dwa, trzy listy tygodniowo. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. No i też to, o czym już wspominałyśmy tutaj, fakt, że te listy nie są wysyłane z poczty gettowej. Nie ma tego stygmatu poczty wysyłanej właśnie ze samego środka dzielnicy żydowskiej, tylko one wychodzą przy pomocy. Anielinowak na aryjską stronę i stamtąd są kierowane. Oczywiście to generowało na pewno dodatkowe koszty. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Natomiast list w tamtych realiach był też takim trochę oknem na świat. Wysyłanie, otrzymywanie tych listów było formą komunikacji. Oczywiście w getcie były telefony. Nie każdy też mógł sobie na nie pozwolić. To też jest w ogóle ciekawe, że telefony funkcjonowały w zasadzie do kwietnia 1943 roku, czyli do powstania w getcie warszawskim, jaka luka prawda, w tym niemieckim prawodawstwie. Natomiast listy rzeczywiście były taką formą um, zarówno przekazywania dobrych, złych informacji, no właśnie kontaktowania się z tymi, którzy byli poza murami getta. Chociaż też, przepraszam jeszcze, mhm. jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć a propos właśnie pisania listów. Część tego rękopisu, tych rękopisów, które składają się na ten zbiór, to są rzeczywiście pełnowymiarowe listy, czyli mamy kartę papieru zapisaną jednostronnie, dwustronnie, papieru zdobytego, bo to czasami jest bibuła, czasami papier lepszej jakości, ale po w którymś momencie zaczynają się tak zwane odkrytki, czyli one mają być odkryte, pocztówki karty. zapisywane, mhm. z karty pocztowe zapisywane dwustronnie, właśnie też po to. To, aby cenzura mogła mieć łatwy dostęp do treści z obu stron. No i rzeczywiście, jak się popatrzy na oryginały, na rękopisy, to widać, jak bardzo dbano o to, żeby w zasadzie każdą możliwą przestrzeń zagospodarować. Tak. W tym miejscu niestety musimy się zatrzymać. Chociaż mam wrażenie, że dopiero rozpoczęliśmy temat i naszą rozmowę. Polecamy państwu uwadze przepięknie wydaną książkę, Wstrząsającą miejscami. Chociaż, jak mówiliśmy, to są opisy cichej codzienności, dramatycznej momentami, ale jednak bez wielkiej historii, ona pojawia się wyłącznie w tle, to książka jest naprawdę niezwykle poruszająca. Z Getta, z Ukrycia, z Nadzieją, listy Romany Wilner do męża Aleksandra Wilnera. O tej książce mówiły jej redaktorki Martyna Grącka-Rejak i Anna Romaniuk. Dziękuję paniom bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Program drugi, 16:48. W suk i jego cztery utwory na skrzypce i fortepian, to była część druga. Jest 16.52, zgodnie z zapowiedzią teraz przenosimy się do Poznania, do tamtejszego Centrum Kultury Zamek na wystawę, której celem jest humanistyczna refleksja nad sztuczną inteligencją. Na ekspozycji padają pytania o środowiskowe koszty AI oraz o to, co to właściwie znaczy być człowiekiem w dobie rozwijającej się Technologii, Ale są też nawiązania historyczne choćby do kryptologów, którzy złamali kod Enigmy. Na wystawie z Wojciechem Manią oraz kuratorkami ekspozycji Sylwią Szykowną i Aleksandrą Kasior rozmawiał Jacek Butlewski pierwsze pytanie, które tutaj się pojawia, czy ufasz AI? Każdy odbiorca, każdy uczestnik publiczność może wypowiedzieć się i oddać tutaj swój głos. Nie będę swojej odpowiedzi podawać, już to zrobiłam, więc w drodze do sali wystawienniczej zapraszam, żeby Państwo odpowiedzieli na to pytanie. A rozpoczynamy od mechanicznego Turka i on jest taką właśnie dla nas metaforą tego odkrywania, co się dzieje za kulisami rozwoju różnego rodzaju systemów sztucznej inteligencji. My jesteśmy w gruncie rzeczy zainteresowane zadawaniem pytań i nie chcemy narzucać poprzez tę wystawę jakiejś określonej tezy. Nie jest to nasze zadanie, żeby opowiadać się po którejkolwiek ze stron, bo wiadomo w debacie publicznej dominują takie bardzo skrajne postawy względem systemów sztucznej inteligencji, więc my przyjmujemy taką zasadę środka i w związku z tym, że jesteśmy same naukowczyniami, zastanawiamy się i pytamy publiczność. Więc ta wystawa jest raczej wystawą, która skłania do reflektowania, która skłania do myślenia, do poszukiwania odpowiedzi, a sama nie stawia jakichś określonych receptur i sama nie stawia określonych tez. Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek. Jak sztuczna inteligencja przemawia przez te prace różnych twórców? Przemawia przede wszystkim bardzo różnorodnie i zaskakująco. Jedna z prac, która znajduje się w części historycznej, co więcej, umożliwia nam spojrzenie na świat, jeśli można tak powiedzieć, oczyma sztucznej inteligencji. Widzimy, jak te obrazy są przetwarzane, co widzi taka kamera, kiedy patrzy na nas i co się dalej dzieje, to też pokazanie takiego kontekstu historycznego, że to wszystko nie wzięło się znikąd. Tak naprawdę świat w pewnym sensie szykował się na to, nawet o tym nie wiedząc. I trochę o tym jest ta wystawa, oczywiście nie tylko, pokazuje jak te systemy, które bardzo ogólnie nazywamy sztuczną inteligencją, wpływają na nasze życie. To jest i wpływ, można by powiedzieć, korzystny, czy sprawiający, że nasze życie jest bardziej wygodne, ale też oddajemy kawałek siebie, oddajemy wiele informacji na swój temat, oddajemy kontrolę nad naszą prywatnością. Wszystkie te wątki się tutaj pojawiają. To nie jest wystawa, po której można się spodziewać takich, można powiedzieć, popisów cyrkowych sztucznej inteligencji, czego to ona nie potrafi wygenerować. Ta wystawa namawia do takiego świadomego namysłu. Prezentujemy pracę międzynarodowego grona artystek i artystów, bo mamy pracę między innymi Weroniki Gęsickiej, Anny Riedler, Trevora Paglena, Joanny Żylińskiej, Agnieszki Kurant i Jakuba Kośniewskiego, które podejmują szereg wątków w w niezwykle istotnych w kontekście rozwoju systemów sztucznej inteligencji. Te wątki dotyczą między innymi wysiłku, postprawdy, wiedzy w dobie systemów sztucznej inteligencji, kreatywności, sztuki, odbioru, ale także kwestii środowiskowych, które są niezwykle istotne w kontekście rozwoju systemów sztucznej inteligencji. Kapsuły czasu, jedna poświęcona wiedzy, druga poświęcona wysiłkowi. To mamy słownik, dlatego że co też istotne dla tej wystawy, tak jak jest ona zaplanowana, widzimy ją jak, z takim potencjałem edukacyjnym, to znaczy my stawiamy tutaj też pytania o to, czym te systemy są. Próbujemy je nazwać, próbujemy je zrozumieć, a więc zastanowić się nad tym, na czym na co dzień wydaje nam się, nie zastanawiamy się korzystając z bardzo zaawansowanych technologii, choćby z naszych smartfonów i tak dalej, czyli z technologii, z którymi wchodzimy w bardzo bliskie relacje, natomiast no, one nie zawsze są tym głównym przedmiotem naszej takiej refleksji i zdystansowania. Się do nich. Temat wysiłku pojawia się w pracy Jakuba Koźniewskiego. Tutaj jest taka instalacja, która za pomocą korbki uruchamia niejako mechanizm i rzeczywiście tutaj wysiłek, w który włożony jest w przekręcanie tej korbki przekłada się na generowanie określonego obrazu. Więc jeżeli Państwo mają ochotę, zachęcam do przetestowania tej instalacji. Trzeba być rzeczywiście wytrwałym, o to też chodzi, bo wysiłek daje satysfakcję i o to chodzi w gruncie rzeczy w idei tej Pracy, żeby w dobie automatyzacji i w dobie wdrażania systemów sztucznej inteligencji, które mają nas w takim wyobrażeniu Pitechu wyręczać nas z różnych prac, okazuje się, że jednak ten wysiłek ludzki cały czas jest bardzo mocno osadzony. Mamy się też zastanowić, czy też nie jesteśmy zbyt leniwi w przyjmowaniu tym, co nam ta sztuczna inteligencja wytworzy. Jedna z misji Centrum Kultury Zamek, proponować takie wystawy, które wytrącają nas trochę, z takiego intelektualnego lenistwa. Intrygują, niekiedy niektórych naszych widzów wręcz pewnie trochę irytują, ale taki jest cel, żeby właśnie pokazać ten świat w różnorodności i głębiej niż można przeczytać w krótkich postach w mediach społecznościowych, poznać to zjawisko nieco bardziej. Wystawa Algorytmy Iluzji w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Just go zna i kto lubi tańczyć tak jak ja bo step, kto o tym wie, jak się to tańczy, zapytaj mnie, bo musisz mieć ochotę i w sobie ten ryk tak, żeby każdy krok miał słyszyć, nawet twoje serce musi być w tak, tu. O tak, bo jesteś, kto o tym wie? Jak się to tańczy, zapytaj mnie. Ba, ru, re, ru. Choty i w sobie ten dryg, tak, żeby każdy krok miał słyszyk. Nawet Twoje serce musi być w tak, btu, btu, btu, O, tak, bo jesteś. Kto z Was go zna, kto lubi tańczyć tak jak ja? Tak jak ja, tak jak ja. Autopromocja. Biurokracja to nie tylko zdegenerowana forma rządów, to także pewna formuła umysłowości, dla której litera prawa jest ważniejsza od jego ducha, a nadzorowanie i karanie od partnerstwa. Można się z nią spotkać nie tylko w urzędzie, ale także w pracy, w sąsiedztwie, a nawet w domu, o czym przekonują dokumenty Krzysztofa Kieślowskiego. W 30. rocznicę jego śmierci i 75. urodzin przyjrzymy się trzem jego filmom z trzech dekad twórczości urzędowi z punktu widzenia nocnego portiera i siedmiu dniom w tygodniu. Zapraszam w niedzielę o 13.30. Michał Nowak.